konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśniński. Możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Necropolitan oraz tego gościa od dziwnych podcastów na Konglo. Dzisiaj znowu będzie dziwnie i nietypowo, gdyż chciałbym podzielić się z wami takimi luźnymi przemyśleniami dotyczącymi YouTube'a. I z naciskiem na słówko luźne Gdyż do tego podcastu nie przygotowywałem się w jakiś sposób, merytorycznie nie robiłem żadnego researchu, nie sprawdzałem badań naukowych, statystyk, niczego takiego, tylko zainspirowało mnie do tego nagrania coś, co wczoraj podesłał mi żarłok oraz fakt, że Mando i Jerry marudzą mi, że moja efektywność na Konglo spada i ostatnio mniej nagrywam, więc uznałem, że w sumie to mogę nagrać taki właśnie luźny, spokojny podcast bez przygotowania, który będzie też przyczynkiem być może do jakiejś dyskusji potem z wami, z, z słuchaczami, bo ciekawi mnie wasze zdanie na jeden temat, wasze doświadczenia związane z tą taką ciemną, mroczną, dziwną, abstrakcyjną, groteskową, oniryczną <grych> i tak dalej, i tak dalej, niesamowitą stroną YouTube'a. Ale może po kolei. Ogólnie gdy Rozmawiam z kimś o YouTubie. Ostatnimi czasy to sporo osób w związku z tym, iż obchodziliśmy dekadę YouTube'a, mówi, że to wszystko się tak niesamowicie rozwinęło, że przeżyliśmy taką swoistą rewolucję, jeżeli chodzi o internet, YouTube'a dalej. I ja wtedy jestem dosyć sceptyczny, bo dla mnie rewolucji żadnej nie było. Rewolucją, jeżeli już... Coś Było to samo powstanie YouTube'a, tej idei platformy właśnie zbierającej wideo i cała reszta to jest po prostu zwyczajna ewolucja, tak, taki naturalny rozwój tego wszystkiego, bo nie wiem na ile wasze wspomnienia dotyczące początków YouTube'a pokrywają się z moimi, ale ja pamiętam z początku, Przede wszystkim te wideo prywatne, bo na początku na YouTube, mam wrażenie, była masa prywatnych filmików z różnych uroczystości, rodzinnych, szkolnych, uniwersyteckich, kościelnych, państwowych, nie wiem, jakich tam jeszcze, jakichś właśnie y, takich no, totalnie amatorskich, głupich filmików, coś tam upamiętniających ale oprócz tego też istniały jak gdyby zaczątki tego, co współcześnie nazywamy formatem wideo na YouTubie, czyli typem właśnie nagrania, bo jakieś tam filmiki nie wiem, jakieś krótkometrażówki, czy filmiki komediowe, kabaretowe, jakieś pierwsze filmy kulinarne, modowe tego typu rzeczy ja widziałem na YouTubie już dawno dawno temu, tylko wtedy no to wszystko miało jakość, którą dzisiaj pół internetu określiłoby w komentarzu tekstem, o, nagrywałeś to cegłą, nagrywałaś to, nie wiem, lodówką i tak dalej, i tak dalej. To, że teraz to wszystko wygląda inaczej, to moim zdaniem jest zupełnie naturalna ewolucja, naturalny rozwój, bo po pierwsze te wszystkie formaty mnożyły się, mnożyły się, mnożyły się, czy? może nie formaty, co filmiki reprezentujące te formaty mnożyły się. No i w końcu się okazało, że filmików kulinarnych jest, nie wiem, 50 tysięcy. No i z tych 50 tysięcy część się przebiła dalej, część odpadła. Tak Wiele kanałów padło po jednym, dwóch, trzech dziesięciu filmikach i tyle, a część z nich trwa przez lata i niektórzy ludzie publikują filmik tygodniowo i rocznie wychodzi tego około 50 sztuk. Inni publikują filmiki codziennie i rocznie wychodzi tego kilkasetnie, nie? Po prostu naturalna selekcja. Tak część ludzi odpadła, część nie. Technologia poszła do przodu i to z jednej strony jest teraz bardziej powszechna, z drugiej strony jest bardziej zaawansowana, z trzeciej strony jest dużo tańsza, bo przecież ja pamiętam, się znaczy pamiętam, nie pamiętam, ale kilka dni temu szukałem starych zdjęć. Kontekst jest nieważny, ważne jest to, że natrafiłem na folder ze zdjęciami robionymi właśnie jakieś 8-9 lat temu starym telefonem i one teraz na ekranie mojego komputera mają wielkość takiego kwadracika. Ja nie wiem dokładnie, ile to jest pikseli, nie sprawdzałem tego tuż przed nagraniem, ale no to był taki malutki kwadracik. Nie? A teraz telefonem, który i tak już ma 3 lata, w sobie to powinienem iść zmienić umowę i może wziąć nowy model, ale to teraz nieistotne. Ten telefon, który, którego teraz używam też ma już 3 lata, a robi po prostu jakieś przeogromne zdjęcia w jakiejś kosmicznej rozdzielczości, które są większe niż mój całkiem spory monitor do komputera właśnie. Więc ta technologia bardzo szybko się rozwija i tak jak kiedyś, ja pamiętam, że myśleliśmy z kolegami nad tym, by nakręcić jakieś wideo, ale taka bardziej porządna kamera była daleko, daleko poza naszym zasięgiem. Oczywiście były też jakieś, nie wiem, aparaty cyfrowe z kamerką za 400 zł, tak, ale w dzisiejszych czasach za 400 zł, pomimo inflacji tego, że wiele sprzętów drożeje, mogę kupić sobie całkiem niezłego action kama, tak, a nie byle jaki aparat cyfrowy z kamerką, więc to naprawdę się strasznie szybko rozwinęło, więc więc i jakość jeżeli chodzi o obraz poprawiła się, a co do jakości samych filmów, to ona też się rozwija, dlatego, że jest ta selekcja naturalna, tak? to co jest słabej jakości, to często odpada w przedbiegach albo no nie ma tych lajków, subów i może też nie dociera do nas zwyczajnie, a to co jest bardziej efektywnie produkowane w większej ilości, czy właśnie lepszej jakości, czy bardziej nakierowane na target, przetrwa, rozwinie się i my to potem oglądamy. Albo i nie, bo też nie wszyscy w sumie YouTube'a śledzą. W każdym razie abstrahując od tego, Mówi się właśnie o tym, że są formaty różnego rodzaju filmików. Tak Mamy właśnie tego YouTube'a kulinarnego, modowego, lifestyle'owego, gaming'owego, gameplay'owego. Nie, te takie główne typy są dosyć oczywiste, ale mamy też takie rzeczy trochę mniej typowe, które nie są jakąś tam całą gałęzią YouTube'a, ale w jakimś momencie zyskują popularność. To nie jest tak, że one się rodzą nagle i Podbijają całego YouTube'a, tylko one sobie istnieją, istnieją, w pewnym momencie jest na to boom. Oczywiście w jakimś tam też, w jakiejś tam konkretnej skali, tak, nie wiem, na przykład unboxingi, no to przecież to nie jest jakiś nowy fenomen. To istnieje od dawna, przecież Mando w podcaście, nie wiem ile, kilka lat temu chyba robił też jakiś unboxing. Na YouTube też widziałem wiele na przestrzeni ostatnich lat, a ostatnio się skapnąłem, że są całe kanały specjalizujące się w otwieraniu różnych rzeczy. I o ile wiecie, z jednej strony rozumiem to, bo na przykład jak są te takie boksy z jakimiś tam gadżetami dla nerdów i geeków. Mando też opowiadał o takim jednym boksie, skrzynce, nie wiem jak to się nazywa dla fanów horroru, no to zobaczyć jak ktoś coś takiego otwiera, dla fana horroru może być atrakcją i ja też kilka razy oglądałem sobie takie właśnie wideo, bo tu działa zasada niedostępności, tak? Znaczy, no niby mógłbym sobie zamówić te skrzyneczki, ale powiedzmy sobie szczerze, akurat one były dosyć drogie a ja uznałem, że lepiej te pieniądze przeznaczyć na kolejne książki, komiksy czy coś innego, niż na takie pudełko z niespodzianką, które albo się spodoba, albo nie. A nawet jak się spodoba, to to będą figurki, które nie wiem, wrzucę gdzieś na półkę, a zresztą na półkach nie ma miejsca, jak się tak rozglądam i będą gdzieś leżały. I tak Mando wiem, że teraz mówisz, ty książki też wrzucasz pod łóżko albo do pudła, albo gdzieś tam. Ale tak książki w pewnym momencie mogę wyciągnąć z tego pudła, inne schować, a te wyciągnąć i przeczytać. A taka figurka by pewnie już po wsze czasy leżała gdzieś w kącie, więc nie. Ale wracając do YouTube'a, to jest w jakiś sposób jeszcze atrakcyjny, nie? Zasadanie dostępności i w ogóle, ale nie ogarniam, jak można nałogowo oglądać, jak pan czy pani, chłopak czy dziewczyna otwiera różnego rodzaju przesyłki i pudełka. No, no kurczę. Ale to jeszcze... I tak... Jest w tym, wiecie, ta cała niespodzianka, tak, to całe napięcie przy rozcinaniu tych pudełek. Czasami one są jakoś tak dziwnie popakowane. No i jeszcze, okej, okay, kumam. Są jednak na YouTubie rzeczy, których nie rozumiem. I tutaj dochodzimy do pytania, które chciałbym wam zadać, a mianowicie, jakie są takie najbardziej dziwne, niesamowite, absurdalne, przerażające rzeczy, na jakie trafiliście na YouTubie. I Mam tu na myśli jako dwa różne aspekty dziwności. Po pierwsze, wiem, że na YouTube trafiają rzeczy, które w sumie chyba się tam znaleźć nie powinny, a jeżeli już, to przynajmniej powinny być zabezpieczone, tak by żadne dzieciaki na to nie trafiły, nie wiem. Mówię o takich rzeczach, które są naprawdę creepy. Bedwolf, Rafał, który ze mną nagrywał kilka nawiedzonych podcastów, gdy kiedyś pracował nad prelekcją, nie będę czy to chodziło o Pyrką czy Kapitularz, szukał rzeczy związanych z horrorem, ale takich nietypowych. Chodziło o wykorzystanie konwencji grozy poza właśnie literaturą, grami i filmem, czyli nie wiem, w teledyskach, reklamach i tak i wówczas natrafił na kilka naprawdę, za przeproszeniem, ostro porytych kanałów na YouTubie. Część z nich to były jakieś takie totalnie schizowe rzeczy, wiecie, filmiki z jakimś tam śnieżeniem, dziwne kadry na jakiegoś robaka, jakieś ciało, grób, coś tam, do tego dziwne dźwięki, jęki, takie coś jak The Ring, tylko że w 30 odsłonach, tak na kanale. Jeden kanał był naprawdę pogrzany, nie wiem, czy to był prank YouTube'a, czy co, ale jak się tam wchodziło, to komputer wam świrował, to czy przeglądarka, nie? Wam się zmieniały właśnie kolory YouTube'a i tak dalej i to naprawdę się kojarzyło z choreorem tak ostro, z jakąś klątwą, działaniem siły nadprzyrodzonej, nie? bo klikacie na jakiś kanał i nagle wam się obraz rozmywa i tak dalej. No, to było intrygujące, ale jednak też chore, jakby nie patrzeć. Ale były też takie kanały, które na przykład zbierały wideo związane z samobójcami. Czyli przedstawiające próby samobójcze. Czy udane, czy nie, to nie dało się do końca tego ustalić. Kanały przedstawiające różne wypadki samochodowe i tak dalej. I to były rzeczy też często drastyczne. Może nie było tam jakichś super zoomów na coś, co w przypadku filmu określilibyśmy mianem Gore, ale jednak tak czy siak no, nie wyobrażam sobie, żeby można było to tak po prostu sobie oglądać. Ja sam, gdy to dostałem, to wiecie, w pierwszej chwili tak przejrzałem, sobie patrzę, co to jest, ale już po chwili miałem dosyć, no bo to jednak, no nikt normalny nie puszcza sobie chyba tego tak po prostu wieczorkiem, czy do kolacji, czy coś. I był jeszcze kanał, który przedstawiał, czy nawet dwa osoby, albo chore psychicznie, albo pod wpływem środków odurzających, bo pamiętam, że było wideo jakimś gościu, że w kanalizacji, czy w czymś innym, który się strasznie miotał, też krzycząc, jęcząc, obijając się o ściany, o kobiecie, która nie mogła wejść po schodach, ciągle z nich spadała i też jakoś dziwnie jęczała, i o facecie, który się w jakimś szkle i w jakichś śmieciach tarzał. To też wyglądało bardzo, bardzo źle. I to jest ta jedna naprawdę mroczna strona YouTube'a, na którą, no cóż, no wtedy właśnie trafiliśmy z Bed Wolfem, ale już nigdy więcej tego nie szukałem, bo to jednak no myślę, że takie rzeczy nawet nie powinny się znaleźć w takim miejscu. Bo wiecie, nawet taka jakaś wewnętrzna etyka, moralność, ktoś kto to wstawia, musi być ostro skrzywiona, bo no wiecie, no wstawiać coś takiego dla żartu, no nie, wstawiać to w związku z jakimś swoim czy cudzym wojaryzmem, no to też jednak nie wypada. tak? Bo jeżeli ktoś jest chory, czy właśnie pod wpływem czegoś, czy jeżeli ktoś sobie próbuje odebrać no to nie jest coś, co powinno się upubliczniać, zwłaszcza w taki sposób. Nie pamiętam, czy tam były jakieś opisy ironiczne, czy coś. Ja to szybko w sumie zamknąłem i wyparłem z pamięci, ale niezależnie od tego, no, no nie jestem na nie, pomimo wszystko, jako fan grozy, horroru i rzeczy dziwnych, no wszystko ma swoje granice, nie? ale to jest ta jedna, mroczna, być może niektórych fascynująca strona YouTube'a i jest jeszcze ta druga, dziwna strona YouTube'a, która jest po prostu dla mnie jakoś abstrakcyjna, absurdalna i nie ogarniam, jak ludzie mogą na to patrzeć. Z jednej strony tutaj też w sumie mogę zrobić mały podział. Mam na myśli rzeczy takie właśnie bezsensowne, głupie i dziwne, Zarazem jak, nie wiem, How to Basic, tak? Kanał, który przez jakiś czas był bardzo popularny i facet po prostu chyba w każdym epizodzie rzucał jedzeniem. O ścianę, o wannę, czy o siebie. I tak wyglądało każdy filmik chyba. Ja pamiętam, że znalazłem, znaczy, czy YouTube mi puścił jako po prostu kolejny, bo jakimś innym wideo, czy też sam jakoś na to trafiłem, czy ktoś mi podesłał, tego nie wiem, ale pierwszy mój filmik Auto Basic to było chyba jak zrobić kanapkę i facet właśnie brał, wziął chyba kawałek chleba i wrzucał na to jajko, takie całe po prostu miażdżył na tym jajko wrzucił w to jakąś rybą taką całą rybą w sensie no martwą, ale taką całą rybą, potem na to wrzucił jakiś wielki kawał mięsa, potem kolejne jajko potem całą butelkę keczupu chyba na to wycisnął czy coś tak po prostu rozmaślał wszystko także to tryskało na ściany no i wiecie, za pierwszym razem to jest tak absurdalne i idiotyczne, że to może wywołać uśmiech, nie? No ale kliknąłem w kolejne wideo i kolej znowu rzucał chyba w jakieś zdjęcie, czy w jakąś lalkę, czy w coś tym całym jedzeniem, no i potem po tym skakał jeszcze. No okej, okay, dobra, już przestaje być śmieszne, nie? I potem trzecie wideo. Facet sobie na nodze rozmaścił jakąś śmietanę, potem jakiś też sorc, syrop czy coś tam, potem właśnie miział się po nodze wielkim kawałem mięsa, potem tą rybą, potem jajka, ryba, jajka to chyba w każdym z tych trzech, czterech wideo, które widziałem były. No i wiecie, no rozumie się ten absurd, tak, że ktoś może wyjść pierwszy raz, zobaczyć film, dwa, trzy, może cztery, pięć. Ja chyba też 3 czy cztery widziałem. W sumie to pamiętam trzy. No może było ich ciut więcej, ale no potem napisałem do znajomych w, na zasadzie, co się dzieje z tym YouTube'em, w ogóle, co to ma być, jakim cudem. I to był jeden z najpopularniejszych kanałów na YouTubie w ogóle. Więc hello i koleś kręcił regularnie bardzo dużo tych filmików. Nie wiem, ile ich było, ale wydaje mi się, że co najmniej kilkadziesiąt. Wszystkie w tej samej konwencji i ludzie namiętnie po prostu nałogowo to oglądali. I tego już totalnie nie ogarniam, bo no mówię, za pierwszym razem jest ten szok, tak, jest ten dysonans i to może fascynować czy śmieszyć czy coś, ale za drugim, piątym, dwudziestym, trzydziestym, no nie wyobrażam sobie, żeby było w tym coś ciekawego. Więc, hello, o co chodzi? A drugi, drugi przykład będzie z zupełnie innej beczki, a powiem o tym właśnie, co mi wczoraj Żagłok podesłał, czyli o fenomenie houli jedzeniowych. Food hole, czyli Czyli no właśnie, czyli prezentowanie, co się kupiło w sklepie. I Żagor mi podesłał właśnie wczoraj wideo do kobiety, która wyciąga po prostu z torby rzeczy, które kupiła, nie wiem, czy w Lidlu, czy w... Nie, nie ona akurat chyba po prostu mówi, że w jakimś polskim supermarkecie. I, i opowiada o nich, nie, że... Słuchajcie, zrobiłam zakupy, duże zakupy, już część z tych rzeczy zaczęłam używać. Wy chyba lubicie te hałle jedzeniowe, bo tam pisaliście do mnie, żebym jakiś zrobił, on no to macie, nie? Słuchajcie, jechałam tylko po kaszę i kawę. Ja bardzo lubię ka taką kawę drobno zmieloną rozpuszczalną. Gdy mi się kończy, to już myślę, gdzie ją kupię. No i pojechałam i kupiłam to, to, to i to. Kupiłam tyle, co widzieliście na zdjęciach. Oczywiście tutaj zdrowa, cała zgrzewka żywca a tutaj cała zgrzewka mojej ulubionej musznianki. jeszcze tym balki kupiłam jabłko wiśnia tutaj tutaj jabłko mięta a tutaj mięta cytryna bardzo lubię tym balki. tutaj danio, ja uwielbiam danio uwielbiam serki waniliowe, ja wiem, że wy mi piszecie że one są niezdrowe, ale ja je naprawdę kocham, kupiłam tutaj jakieś śledziki, bo mnie naszła ochota na śledzika i węgielki, węgielki są zdrowe, dżemy może niekonieczne bo tutaj mam dżem śliwkowy ale ja uwielbiam takie coś na kanapkę. Wiecie, masełko, dżemik, pychotka. Śliwki są mega. Zresztą kobiety mają zawsze problem z zatłatwianiem się, dlatego śliwki są naprawdę mega. A tutaj mam pasztet. A, pasztet. Może nie najzdrowsza rzecz, ale kiedy nie mam nic w lodówce, to wiecie. A poza tym no, tutaj mam z drobiem i chyba jeszcze z pieczarkami. To, to jest smak mojego dzieciństwa. I tak dalej. I tak dalej. Ja celowo nie podlinkuję tego filmiku, żeby nie nabijać Wyświetleń, bo on już ma ponad 50 tysięcy wyświetleń, ale tak to naprawdę wyglądało. Kobieta przez nie wiem ile, 8-10 minut, opowiada o tym, co kupiła, na tej zasadzie, że herbatniki to w sumie dzieci maczają w herbacie chętnie, a ona to lubi pasztety, bo to smak dzieciństwa i to nie jest jakiś super hiper pasztet, tylko to jest pasztet profi, taki zupełnie normalny. I Okej, okay, w tym konkretnym filmiku jeszcze psikus polega na tym, że kobieta jest za granicą i mówi na początku, że właśnie niektórzy ludzie to nie wiedzą, jak to jest za granicą i nagle pójść do polskiego sklepu. No dobra, tylko że ta sama kobieta minutę później czy wcześniej mówi, że teraz to na każdym osiedlu ma polski sklep. Tam, gdzie przebywa, nie wiem, gdzie przebywa, chyba w Anglii. Ale to jest nieistotne. Więc tak naprawdę sama obala swój pierwotny punkt wyjścia i argument stojący za tym filmikiem, ale wiecie, to jest nieważne. Ona to robi, bo to ma wyświetlenia, a mnie interesuje to, dlaczego ludzie to oglądają, zwłaszcza, że myślałem, że to może jest taki jednorazowy wybrych, tak jakiejś tam youtuberki, ale się okazało, że YouTube polecił mi kilkadziesiąt innych filmików bardzo podobnych, w których też panie, czy to za granicą, czy w Polsce, po prostu idą do sklepu, robią zakupy i wracają i prezentują mnie przed kamerą. Rozumiem, na przykład tak jak w przypadku tych boksów dla fanów horroru, że to, tam to był towar jakiś nietypowy, ekskluzywny, ograniczona dostępność, dostępny tylko ten jeden raz, w tym jednym pudełku, w tej jednej miesięcznej subskrypcji. I koniec, nie? Rozumiem też, gdy ktoś zrobi jakieś specjalne zakupy skierowane też do konkretnego targetu, jak omówi, nie wiem, jakieś bardzo konkretne Komiksy, figurki, może nawet ubrania, kosmetyki czy coś, ale w jakiś sposób wyjątkowe. Ale jeżeli dziewczyna, kobieta, zresztą może mężczyźni też, nie wiem, nie akurat YouTube pokazywał kobiety, dziewczyny, tak żeby tutaj nie było, że jakieś seksistowskie uwagi robię. Nie, po prostu na razie na takie tylko filmiki się natknąłem. Zresztą ta płeć jest nieistotna. Chodzi o, o to, że ktoś idzie do Biedronki, czy do Lidla, czy do Żabki, kupuje jakieś pierdoły, czy do Rossmana, i potem mówi, że kupił mu taką, a nie inną, bo coś tam. Inna dziewczyna kupiła na Allegro jakieś orzechy i inne rzeczy i też pokazywała po prostu paczki orzechów przed kamerą. I, I to miało też całą masę wyświetleń, a ja po prostu zdębiałem. Napisałem do żarłoka wręcz, że nie wierzę. Wysłałem to do kilku innych osób i wszyscy też odpisali, ale co to jest, jakiś prank? Nie wiem, jakieś jaja? Tak kto to oglądał? Co to ma być? No, ja nie wiem, właśnie, bo co może być interesującego w kimś, kto wyciąga na przykład gotowe produkty z Biedronki i mówi, że to są pierogi, że dwie minuty się gotują i już są gotowe do spożycia. No, hello! <grywia> Naprawdę nie ogarniam i okazuje się, że ten właśnie Food Hall to jest nowy, znaczy nie nowy format wideo, ale format, który się w pewnym momencie wybił i jest popularny. W moim zakątku internetu do tej pory go nie było. Teraz raz przez żarłoka, dzisiaj drugi raz już YouTube stwierdził, że jak wczoraj obejrzałem jeden taki filmik, to dzisiaj poleci mi kolejny, kolejny i kolejny. I stąd właśnie ten podcast. I tak się zastanawiam, na jakie dziwne rzeczy wytrafiliście. Tak jak mówię, i zarówno taki naprawdę scary, creepy, Dziwne, absurdalne, jak i takie, takie no, na logikę nudne i bezsensowne i idiotyczne, a pomimo wszystko zyskujące fanów. I ciekawe mnie też to, czy wy znajdujecie, a może znacie, bo może kojarzycie jakieś badania czy coś takiego, czy znajdujecie dla tego wszystkiego jakieś wyjaśnienie. tak? Dlaczego... Ktoś wrzuca coś takiego i znaczy no wrzuca pewnie po to, żeby ludzie to oglądali. Więc bardziej interesuje nas to, dlaczego ktoś to potem ogląda i czy wy też macie może jakieś takie, nie wiem, YouTube'owe fetysze czy coś takiego i oglądacie takie rzeczy właśnie. No dla przeciętnego widza dziwne, nie wiem, czy, czy może coś, co ja wymieniłem też, dajcie znać w komentarzach, chętnie podyskutuję, może wiecie, ostatnio w sumie nie ze wszystkim, co tam mi proponowaliście przy tych dyskusjach o grach się zgadzałem, ale pomimo wszystko wymiana myśli była super i fajnie było to tak porozważać, więc tutaj też tutaj liczę na was jeszcze bardziej, bo ja tak jak mówię, mam tylko mętlik w głowie teraz i nie wiem co o tym wszystkim myśleć więc jeżeli macie jakieś wyjaśnienia czy jakieś przykłady dziwnych fenomenów YouTube'a, to dawajcie znać piszcie śmiało w komentarzach a ja muszę kończyć, bo za kilka godzin wstaję do pracy, jest środek nocy więc życzę wam dobrej nocy albo dobrego dnia trzymajcie się serdecznie i do usłyszenia hej you